Jest wtorek, 7 kwietnia, minęła 23, a dziś w magazynie. Narasta napięcie na Bliskim Wschodzie. Za kilka godzin upłynie ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu. Czy ziszczą się groźby amerykańskiego prezydenta? Zapytamy o to naszego korespondenta. J.D. Vance w Budapeszcie. Amerykański wiceprezydent wsparł premiera Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi. W tle bliskie kontakty Orbana z Władimirem Putinem. Pobili rekord załogi Apollo 13. Misja Artemis II oddaliła się od ziemi na największą Odległość w historii. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy. Suma wydarzeń. Prezydent Donald Trump w ostrym tonie ostrzega Iran. Tu cytat. Tej nocy cała cywilizacja zginie. Czy Bliski Wschód stoi u progu katastrofy, czy jeszcze możliwy jest przełom w negocjacjach z Iranem? Za nieco ponad trzy godziny mija termin ultimatum postawionego tem Teheranowi przez Waszyngton. Z nami jest Jan Pachlowski, nasz amerykański korespondent. Witaj. Kłaniam się. No właśnie, to jak to będzie z tymi groźbami Donalda Trumpa? Zaczęły spływać takie... Nazwałbym to bardzo ostrożne ale pozytywne informacje. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone prowadzą gorączkowe negocjacje w sprawie wojny z Iranem, odmawiając jednak podania szczegółów dotyczących tych rozmów. I tutaj cytat, nie mogę nic powie powiedzieć, ponieważ w tej chwili prowadzimy gorączkowe negocjacje, powiedział Trump w stacji Fox News w krótkiej rozmowie telefonicznej, zapytany o swoje odczucia właśnie w kwestii dotyczących tych rozmów. Trump wspomniał również, że lada chwila ma zostać w pełni poinformowany o propozycji dwutygodniowej. ...zawieszenia broni wysuniętej przez premiera Pakistanu Szebaza Szafira, w sprawie której Biały Dom przekazał wcześniej niż właśnie ta odpowiedź nadejdzie. Mogę powiedzieć tyle. Znam go dobrze, to człowiek cieszący się ogromnym szacunkiem i to wszędzie mówił o tutaj premierze Pakistanu Donald Trump... I tutaj podkreśliłem, że te pozytywniejsze informacje dochodzą, bo jak między innymi podaje stacja CNN, pewne źródła regionalne, mówimy to o Blowskim, Bliskim Wschodzie, powiązane właśnie z Pakistanem, który jest tym głównym negocjatorem porozumienia pokojowego, ewentualnego oczywiście między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to pewne źródła regionalne przekazują, że wkrótce spodziewane są dobre wieści z obu stron oraz że rozmowy są bezpośrednio koordynowane przez szefa pakistańskiej armii marszałka Polnego Sima Munira. Źródło tutaj, na które powołuje się Siné dodał, iż przewiduje się, że porozumienie zostanie zawarte jeszcze dzisiaj wieczorem. Mówimy dzisiaj wieczorem czasu amerykańskiego, bo niecałe 3 godziny, dokładnie dwie minuty i 57 sekund pozostały do końca ultimatum Donalda Trumpa. Donalda Trumpa, który od kilku dni wypowiada się w jasnym tonie. Posłuchajmy to powiedział na ostatniej konferencji prasowej.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 Podkreślamy, mówiący te słowa Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone prowadzą gorączkowe negocjacje w sprawie wojny z Irany, uchylając się jednak właśnie od podania szczegółów tych rozmów. Cały świat wstrzymuje oddech i ma nadzieję, że nie dojdzie do zapowiedzi, którą dzisiaj tylko rano w bardzo ostrych słowach potwierdził amerykański prezydent. Będziemy się temu przeglądać. O sytuacji na linii Teheran-Waszyngton mówił Jan Pachlowski. Dziękuję. O komentarz do trwającego konfliktu zapytaliśmy naszego gościa Mariusza Borkowskiego, wieloletniego korespondenta polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem amerykańskie bombardowania mogą być intensywne, ale reżimu nie obalą. Amerykanie, eksperci, których głosu prezydent nie brał pod uwagę, ostrzegali, że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 dni powtarzali. Krótko mówiąc, te bombardowania mogą być bardzo intensywne, ale to reżimu nie obali. A co na to Teheran? Po kolejnych groźbach Donalda Trumpa władze Iranu wzywają obywateli do tworzenia ludzkich łańcuchów wokół strategicznych obiektów. Ponadto zapowiadają, że jeśli dojdzie do zapowiadanych ataków, w odwecie wezmą na cel państwa Zatoki Perskiej. Wczoraj przed jedną z elektrowni protest rozpoczął znany irański muzyk. Z Bejrutu Milena Rachid-Szechab.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 Równolegle w cieniu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie amerykańska administracja angażuje się politycznie w Europie. W Budapeszcie z kontrowersyjną wizytą jest wiceprezydent J.D. Vance. Na początku swojego przemówienia do wyborców Viktora Orbana zadzwonił do prezydenta Trumpa, który otwarcie poparł węgierskiego premiera w walce o reelekcję. J.D. Vance zaznaczył natomiast, że jego obecność to sygnał wsparcia Orbana w kluczowym momencie politycznym.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 A słowa te padają w momencie, gdy spór Budapesztu z instytucjami Unii Europejskiej narasta, a szef węgierskiego rządu oskarżany jest o prorosyjskość. Według ustaleń Bloomberga premier Viktor Orban miał w ubiegłym roku zapewniać Władimira Putina o pomocy w zakończeniu wojny na Ukrainie. Ujawniony raport z ich rozmowy telefonicznej 17 października wskazuje na bliskie relacje między politykami i deklarację Orbana, że pozostaje do dyspozycji rosyjskiego przywódcy. Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Jacek Karnowski, który zwracał też uwagę, że Węgry blokują część inicjatyw wsparcia dla Ukrainy, w tym finansowe i pomoc wojskową. To była taka przygrywka do tego, co potem wyszło na wierzch, czyli te wszystkie nagrania i ministra spraw zagranicznych i Orbana, służalce nagrania wobec Moskwy. Tutaj obojętnie jakby to było, to jest dyskwalifikacja dla lidera danego kraju, że mówi w innym kraju, że jest do jego dyspozycji. U nas to się nazywa Targowica, u nas to jest jednoznacznie uznawane jako zdrada i tą zdradę powinien też wziąć sobie do serca jednak prezydent Nawrocki. W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego obecne władze na Węgrzech są najbardziej pro-putinowskimi pro w Unii Europejskiej.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 Władimir Putin jest zbrodniarzem, mówi Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie o zażyłość premiera Węgier z prezydentem Rosji. A zaznaczył, że jego partia zawsze była po stronie walczącej Ukrainy. No, nie podoba mi się, no, co ma mi się podobać. Putin jest zbrodniarzem, Napad na sąsiadów, nam wygraża, a pamiętając historię, Rosji, czy to carskiej, czy to sowieckiej i teraz tych zapowiedzi Putina, no to przy zdrowych zmysłach Polakowi działanie Putina nie może się podobać. Kilkanaście dni temu ujawniono taśmę z nagraniem rozmowy szefa węgierskiej dyplomacji Petera Siarto z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Węgierski polityk miał obiecać działania na rzecz ściągnięcia europejskich sankcji z siostry najbogatszego Rosjanina. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Wieś nie może dłużej czekać, mówi prezydent Karol Nawrocki i apeluje do premiera Donalda Tuska o natychmiastowe zaskarżenie umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W opublikowanym nagraniu informuje o skierowaniu w tej sprawie specjalnego listu. Posłanka Anna Gębicka z Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że rząd nie wykorzystał dostępnych narzędzi prawnych, by zablokować umowę. Jeżeli rząd ma w ręku wszystkie narzędzia, które mogłyby zablokować tą umowę, przynajmniej tymczasowo, a z nich nie korzysta, to pokazuje, że po prostu nie obchodzi ich interes polskiego rolnika, nie obchodzi ich zdrowie polskich konsumentów. Radzę dobrze wczytać się w ten list pana prezydenta i odpowiedzieć pozytywnie na tą inicjatywę, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia ochrony zdrowia wszystkich Polaków. W styczniu europosłowie zdecydowali o skierowaniu umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek przygotowała grupa polskich deputowanych kierowana przez Krzysztofa Hetmana z PSL. Problemów z giełdą kryptowalut można było uniknąć, gdyby wdrożono unijną dyrektywę Mika, ocenia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Jak przypomina, ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dziennikarze Money.pl i Wirtualnej Polski informują, że największa polska giełda kryptowalut, zonda krypto, może, zostać, może mieć poważne problemy z płynnością. Jednocześnie wskazują na spadek rezerw bitcoinów nawet o 99% oraz sygnały od użytkowników o trudnościach z wypłatą środków. Zdaniem wiceministra, gdyby przepisy Mika obowiązywały, Komisja Nadzoru Finansowego miałaby narzędzia, by skuteczniej reagować na takie, na takie sytuacje. No Niestety ona nie obowiązuje, a dużą odpowiedzialność za to ponosi pan prezydent Nawrocki, który zawetował ustawę dotyczącą kryptowalut. Tak właśnie kończą się tego typu weta, nie do końca przemyślane. Ja pamiętam dyskusję nad tym wetem, pan prezydent mówił, że przecież ta implementacja mogłaby mieć kilkanaście stron, a ona ma sto kilkadziesiąt stron. To się nie podobało, nie podobało się przeregulowanie. No to właśnie wtedy, kiedy nie ma regulacji, wtedy kiedy woda jest mętna, zdarzają się takie sytuacje. Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz oskarżył rządzących o kłamstwo, podkreślając, że zawetowana ustawa o kryptowalutach nie rozwiązałaby problemów pojawiających się w związku z działalnością spółki Zonda Krypto. Z kolei prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, twierdzi, że informacje na temat niewypłacalności spółki są nieprawdziwe. Trudności z wypłatą środków nazwał jedynie przejściowymi problemami technicznymi. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Polska już pokazała drogę, teraz czas na Czechy. Od jutra na stacjach obowiązywać będą maksymalne ceny paliw. Czeskie Ministerstwo Finansów wchodzi na scenę z nowym regulatorem, choć wielu kierowców w ogóle ich nie poczuje, bo limity przewyższają dzisiejsze średnie ceny z Pragi Wojciech Stopa.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 Minimalną marżę oraz podatki. Z DPH. Wyjaśniła minister finansów Alena Silerowa. Przestrzeganie limitów cenowych będą kontrolować organy administracji skarbowej. Dystrybutorzy, którzy się do nich nie zastosują, będą karani finansowo. Spragi Wojciech Stoba, polskie radio. Po regulacjach w Czechach spójrzmy na Francję. Tam rośnie liczba stacji benzynowych z brakami przynajmniej jednego rodzaju paliwa. Obecnie problem dotyczy około 18% stacji, choć władze uspokajają, że to tylko chwilowe trudności logistyczne. Znat Sekwany, nasz francuski korespondent Stefan Wolcer. Mniej niż 10% pod koniec marca, 11% przed weekendem, a teraz 18%. Odsetek stacji z pustymi zbiornikami systematycznie rośnie. Francuzi odczuwają to coraz wyraźniej. To ostatni czynny dystrybutor w tej okolicy. Ludzie rzucają się na paliwo. To chaos. Jeśli nie znajdę paliwa, nie będę mógł pracować jutro. Sytuacja jest trudna, mówią kierowcy. Francuski rząd uspokaja. Nie ma ryzyka niedoboru paliwa. Nie ma problemów z dostawami. Nie ma też problemów... W rafineriach zapewniła w rozmowie z telewizją BFM francuska minister energii Maud Władze tłumaczą, że niedobory paliwa dotyczą przede wszystkim stacji firmy Total Energy, która nie nadąża z jego transportem. Stacje te są od kilku tygodni oblegane przez kierowców, ponieważ od początku wojny na Bliskim Wschodzie francuski koncern utrzymuje niższe ceny niż inne marki. Rząd zapewnia, że wydano już pozwolenia na zwiększenie dostaw i że sytuacja powinna poprawić się w najbliższych godzinach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rekord sprzed 53 lat pobitym. Załoga misji Artemis II zaleciała dalej niż Apollo 13. Minionej nocy kapsuła astronautów oddaliła się od Ziemi na największą odległość w historii. Prawie 400, 407 000 kilometrów. To o ponad 6 tysięcy więcej niż w przypadku Apollo 13. Misja Artemis II ma zakończyć się w nocy z piątku na sobotę. Astronauci mają lądować na Pacyfiku. Teraz niemieckie wybrzeże Bałtyku. Humbaka obserwowanego tam od ponad dwóch tygodni niestety nie da się uratować. Po dzisiejszych badaniach specjaliści wykluczyli możliwość holowania wieloryba katamaranem. Więcej o tym Adam Górczewski.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 w wodach Zatoki Wyspy PL. Naukowcy z Muzeum Morskiego w Stalzundzie twierdzą, że humbak nie przeżyje. Służby zapewniły mu spokój, zamykając przestrzeń wodną i powietrzną w promieniu 500 metrów. Adam Górczewski, Polskie Radio. Dodajmy, że według ekspertów Bałtyk nie jest odpowiednim środowiskiem dla takich ssaków ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Sumę Wydarzeń Żandarmeria Wojskowa bada sprawę, ale wszystko wskazuje na to, że to cywilne urządzenie. Mowa o tajemniczym dronie, który wylądował w lesie niedaleko Kadłuba, w gminie Strzelce Opolskie. Wnikliwie sprawdzamy, co to za sprzęt, komentuje podpułkownik Dariusz Roskosz. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Wrocławiu pod nadzorem prokuratora z działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna Wyjaśnia okoliczności odnalezienia w dniu 3 kwietnia miejscowości Kadłub najprawdopodobniej wytworzonego na drukarce 3D płatowca. Na chwilę obecną nie ma przesłanek do twierdzenia, iż jest to przedmiot pochodzenia zagranicznego, a wojskowego. Odnaleziony obiekt został zabezpieczony do dalszych badań specjalistycznych. Trwa także ustalanie właściciela drona. W Łódzkim Szpitalu imienia Kopernika w Wielką Sobotę policja zatrzymała dwie pijane pielęgniarki służby, zawiadomił zaniepokojony pacjent. Kobiety usłyszały już zarzuty, a grozi im do pięciu lat więzienia, mówi aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji.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 Nad Biebrzą wiosnę wkracza pełną parą, pojawiły się pierwsze sasanki, ale uwaga, miłośnicy przyrody, te urocze kwiatki to prawdziwe celebrytki Parku Narodowego i podlegają ochronie. Nie można ich niszczyć, zrywać, ani wykopywać, przypomina Krzysztof Bach.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 W ubiegłych latach te najbardziej widoczne Sasanki chronili wolontariusze w ramach tak zwanych patroli Sasankowych. Teraz przyrodnicy wykorzystują do tego nowoczesną technikę, zwłaszcza w miejscach dostępnych dla turystów, dodaje Krzysztof Bach. Jadąc Sarską drogą można natknąć się na Sasankę Otwartą, już nawet na poboczu drogi. Mamy fotopułapki, które wykorzystujemy do monitorowania takich najbardziej eksponowanych stanowisk Sasanki, położonych gdzieś przy szlakach, no bo one są zdecydowanie najbardziej narażone. Tam, gdzie ludzie, turyści nie mają dostępu, nie ma szlaków, a tamte Sasanki nie boimy się tak bardzo. Za zrywanie lub niszczenie Sasanek można dostać mandat do 500 zł. Lepiej je podziwiać z bezpiecznej odległości. Na koniec magazynu jeszcze prognoza pogody. Najbliższa noc nie będzie wietrzna, ale będzie za to chłodna. Temperatury spadną w wielu miejscach kraju poniżej zera. Mówi Agnieszka Prasek, Rzeczniczka IMGW.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 22 minuty po godzinie 23. Wieczór w Polskim Radiu 24. Misja Artemis II zbliżyła się do powierzchni Księżyca na zaledwie 6400 km. Astronauci oddalili się jednocześnie od Ziemi na około 400 tysięcy kilometrów, ustanawiając nowy rekord i przewyższając osiągnięcie misji Apollo 13. Szczegóły tej misji opisywał na naszej antenie dr inżynier Tomasz Zawistowski, zastępca dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN, z którym rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Za nami wyjątkowa noc, noc podczas której, nie wiem czy to jest dobre określenie, no ale chyba, chyba tak, mia miał paść rekord, jeżeli chodzi o odległość osiągniętą przez człowieka, odległość od Ziemi. To wszystko za sprawą misji Artemis 2, no i oczywiście załogi tejże misji, która właśnie na rekordową odległość oddaliła się od Ziemi. To jest rekord ciekawostka czy to jest rekord, który ma jednak również no, takie czysto naukowe pragmatyczne znaczenie? Ten rekord miał bardzo pragmatyczne znaczenie. Chodziło głównie o to, żeby przy te orbitę, która jest orbitą bezpieczną. I na wypadek jakichkolwiek problemów technicznych z silnikiem e, modułu, który napędza w tej chwili e, kapsułę Orion, e, ten, e, ten cały moduł e, byłby w, w sposób bezpieczny z powrotem e, dzięki e, e, mechanice orbitalnej e, przyniesione do nas na Ziemię. W związku z czym ta orbita została zaprojektowana dokładnie w ten sposób, żeby była bezpieczna, no i wynikają z tego te parametry, które stanowią rekord, o którym w tej chwili mówimy, te ponad 400 tysięcy kilometrów od Ziemi. To jeszcze jedna kwestia, bo w tych komentarzach dotyczących Artemis 2 pojawiały się takie komentarze, że tak naprawdę no, ta misja to jest preludium, to jest wstęp do tego, co nas dopiero czeka, bo celem tak naprawdę jest powrót człowieka na Księżyc, czyli ponowne lądowanie na Księżycu, i co ważniejsze budowa stałej bazy księżycowej. No i Artemis dwa tak naprawdę przeciera szlaki, czy tak jak pan rozpoczął, no, wytycza być może sposoby, być może to, w jaki sposób ludzie na, na Księżyc powrócą. Natomiast w tle pojawia się coś, co jeszcze do niedawna mogliśmy tak naprawdę zobaczyć, czy też poznać w literaturze science fiction, czy w filmach science fiction, bo ta budowa bazy na Księżycu, to nie jest chyba tylko kwestia naszej ciekawości naukowej, dotyczącej właśnie kwestii Poznawania Księżyca, ale ta baza będzie miała też, ma mieć też takie bardzo pragmatyczne cele, czy też pragmatyczny powód. A ten powód nazywa się bardzo ładnie, a mianowicie HEL-3. No i teraz pytanie: co tu jest prawdą, co tu jest fikcją, a co tu jest, no, być może grubą, taką dziennikarską przesadą? Prawdą jest cel, którym jest posadowienie bazy na Księżycu. I jak widać, ten cel wytyczany już od dłuższego czasu jest realizowany bardzo konsekwentnie, systematycznie, chociaż zdarzają się opóźnienia, których jesteśmy tutaj świadkiem. I już w tej chwili wiemy, że misja Artemis została przeprojektowana Mówiło się o tym, że w kolejnej fazie, w fazie, która miała się nazywać Artemis III, nastąpi lądowanie na Księżycu. W tej chwili okazuje się, że ze względu na coś, co przyświeca całej tej misji, na limitowanie, zmniejszanie ryzyka, następuje zmiana planów i tak jak myśleliśmy, że zgodnie z pierwotnymi założeniami nastąpi lądowanie właśnie w tej kolejnej misji, teraz okazuje się, że mamy za mało czasu. Tutaj nastąpiło połączenie dwóch rzeczy, ja troszkę się odnoszę z pewnym oddaleniem od tego, co pan zapytał, ale to ma, mają odpowiedź ma związek. Dokładnie z tym, o co pan pyta. Mianowicie, tu jest połączenie dwóch strategii. Jedna strategia, która jest strategią taką technologiczno-naukowo-badawczą, którą reprezentuje NASA, a drugą to jest strategia bardzo komercyjna, biznesowa, którą reprezentuje przemysł, w tym wypadku firma SpaceX. Ponieważ okazało się, że te przygotowania do misji, która musi być bardzo bezpieczna. Zajmują nie tylko dużo czasu, zajmują ogromne zasoby, kosztują potwornie duże pieniądze. Okazało się, że jednak wykorzystanie tej strategii, która przyświecała firmie SpaceX, czyli zmniejszenie kosztów i tak jak teraz widzimy, liczbę wystrzeleń w ciągu roku jest ogromna. Właśnie dlatego, że wystrzelenie to już nie są dziesiątki tysięcy dolarów za kilogram, to są już pojedyncze tysiące, czasami mniej. W związku z czym chodzi o to, żeby ten ogromny koszt związany z wystrzeleniem Artemisa, mówi się w tej chwili od 2 do 4 miliardów dolarów za wystrzelenie. W porównaniu z tym, co prognozuje firma SpaceX, mówimy tutaj o dziesiątkach milionów, czy nawet pojedynczych milionach dolarów za wystrzelenie. To są nieporównywalne rzeczy. W no NASA postanowiła skojarzyć te dwie rzeczy. To znaczy w jakiś sposób ograniczyć te pieniądze. One są głównie związane z wykorzystaniem wielokrotnym tego bardzo drugiego i niezawodnego sprzętu. I w tej chwili będziemy czekać, aż SpaceX upora się z testami. NASA nie przeprowadzi testu załogowego, dopóki SpaceX nie zademonstruje bezpiecznego lądowania niezałogowej misji Starship na Księżycu. Dopiero, gdy do tego dojdzie, będzie miało miejsce lądowanie załogi. Więc to jest ta część komercyjna, łączenie jednego z drugim. I teraz mówiąc o planach dotyczących Księżyca, oczywiście mamy w tej chwili już w perspektywie, w perspektywie wyścig, który się odbywa między supermocarstwami. Wiemy, że Chińczycy mają bardzo konkretne plany e, związane z opanowaniem Księżyca. Amerykanie nie chcą pozostać e, w tyle. E, no i e, będziemy mieli do czynienia właśnie z próbami e, m, e, dokonania czegoś w rodzaju e, zdobycia dodatkowych surowców, których zaczyna nam e, brakować. Niedługo okaże się, że za kilkadziesiąt lat e, nie mamy już e, tych podstawowych surowców energetycznych, na których w tej chwili bazujemy, zaczniemy myśleć o alternatywach. No i ta alternatywa tutaj pojawia się jako coś, co możemy potencjalnie zdobywać. Tutaj technologia będzie miała pierwszorzędne znaczenie, no ale przede wszystkim koszty. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia bardzo ważna, bo jeszcze nie tak dawno temu, gdy myśleliśmy o tym kosmicznym wyścigu, to wszystko było bardzo proste. To znaczy ścigały się wielkie mocarstwa na początku, to były Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Potem mieliśmy Stany Zjednoczone, Chiny, oczywiście również Rosję. W jakiejś mierze dołączają również kolejne kraje, chociażby takie jak, jak Indie. Ale przez bardzo długi czas my myśleliśmy o tym wyścigu w, takim właśnie, w takich kategoriach wyścigu państw. Na ile to, co się dziś dzieje, to jest jednak wyścig coraz bardziej komercyjny, za którym stoją już nie tyle państwa, co po prostu gigantyczne korporacje, gigantyczne firmy. Do tej pory nie mamy jakiegoś kodeksu prawnego, prawda? W tej chwili to jest ciągle wolna amerykanka, kto pierwszy ten powiesi flagę, prawda? Pytanie, do kogo należy ta część, na której lądował lądownik należący do danego państwa. Wiele rzeczy, które należy uregulować, prawdopodobnie będą w jakiś sposób regulowane w przyszłości, ponieważ niewątpliwie dojdzie do konfliktu interesów, prawda? jeżeli mamy e, jakieś e, różne agencje czy różne firmy, które, z których każda działa e, na swoją korzyść, e, trzeba będzie to uregulować. Natomiast niewątpliwie mówimy o komercjalizacji. Tutaj e, doskonałym przykładem jest właśnie ta strategia, którą pokazała firma SpaceX. Jeżeli doprowadzi się do e, bardzo e, dużego zmniejszenia kosztów, Wówczas możemy mówić o różnego rodzaju projektach, których do tej pory nie można było przeprowadzać ze względu na ich niedostępność. W związku z czym komercjalizacja niewątpliwie ma tutaj znaczenie i to jest to, do czego odnosiłem się poprzednio. Prawda? Przecież nawet tak potężna agencja jak NASA, dysponująca ogromnym budżetem, uznała, że to, co robi, jest dobre na początek. A to Pewnie bezpieczeństwa i włożenie ogromnego wysiłku, żeby zmniejszyć ryzyko, ale później trzeba dążyć do tego, żeby koszty były minimalne, ponieważ jeżeli chcemy myśleć praktycznie o wykorzystywaniu surowców pozaziemskich, no to musi być tak. inaczej to się nie opłaca. A na ile to, o czym teraz rozmawiamy, niesie za sobą pewnego rodzaju ryzyko? Bo łatwiej sobie wyobrazić dwa, trzy, cztery państwa, czy też dwa, trzy mocarstwa, które siadają do, przy jednym stole i ustalają no, pewne zasady działania na Srebrnym Globie. Ale gdy zamiast tych państw posadzimy przedstawicieli bardzo różnych firm, za, którą, za którymi stoją oczywiście państwa i rządy, to mam wrażenie, że z tym porozumieniem może być o wiele trudniej. Oczywiście, tutaj... Chciałoby się, żeby miała miejsce taka sytuacja, jaką obserwowaliśmy na firmach science fiction jeszcze wiele lat temu, kiedy był jeden zespół, zespół złożony z wielonarodowej ekipy, która miała tylko jeden cel i to był podwój kosmosu dla wspólnego celu dla ludzkości. W tej chwili to, co widzimy wokół nas, ta Rywalizacja, która czasami jest poza wszelkimi normami cywilizacyjnymi. Niestety ona zaczyna przenosić się na inne obszary. No i na razie mówimy o konkurencji, prawda? Nie mówimy w tym momencie o tym, że dwa wielkie mocarstwa współpracują. One mają własne bazy, własne plany, własne strategie. Ja tylko mam nadzieję, że dojdziemy w pewnym momencie do takiego momentu, kiedy okaże się, że nie opłaca się działać indywidualnie, ponieważ to jest i za drogie, i za, niebe za bardzo niebezpieczne, że powinniśmy te wszystkie nasze wysiłki, które bazują na ogromnej wiedzy. Powinniśmy skupić i, i zrobić to dla wspólnego celu. O ile to jest takie życzeniowe myślenie, to się okaże. Działalność w kosmosie to jest działalność niezwykle niebezpieczna. To jest działalność, która wymaga ogromnej wiedzy, ogromnych wysiłków, ogromnych nakładów, dużo czasu. I okazuje się, że jeżeli robi się to wspólnie i te pieniądze wydawane są w sposób strategicznie przemyślany i taki, który naprawdę opłaca się i na który warto ułożyć, to ma dużo większe znaczenie niż takie bardzo partykularne myślenie Ponieważ okazuje się, że działanie wspólne dla wspólnego celu i dla wspólnego dobra ma dużo większy sens. A z doktorem inżynierem Tomaszem Zawistowskim, zastępcą dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN, rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Kiedy astronauci przyglądają się z bliska gwiazdom, no zwykłym śmiertelnikom pozostają jeszcze gwiazdy piłki. Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Real Madryt 2 do 1 i przybliżył się do półfinału Ligi Mistrzów. rewanż w środę 15 kwietnia w Monachium, a w drugim dzisiejszym ćwierćfinale Arsenal pokonał w Lizbonie Sporting 1 do 0. I w ten sposób kończy się wieczór w Polskim Radiu 24, ale oczywiście nie kończą się nasze programy. Zapraszam. Proszę zostać z Polskim Radiem 24 i spokojnej nocy. Powtórka programu Przestrzeń Design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 świątyń były eksperymentami niezwykłymi i to na tyle odważnymi, że nie bano się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 Tu pozwolę sobie przywołać taki jeden e, przykład z życia wzięty, a takich przykładów pewnie e, nomen omen moglibyśmy liczyć na hektary, czyli Wrocławskiego Osiedla Nowe Żerniki, tak zwanej WUWY-2, czyli modelowego osiedla na zachodzie Wrocławia, które odwołując się do chwalebnego przykładu tak zwanej WW, czyli osiedla wzniesionego w 1929 roku,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 wezwaniem takim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 zapisze się mocniej niż chociażby Świątynia opatrzności Bożej, e, której e, budowę szczęśliwie po starań. latach starani, w sumie nie tak dawno ukończyliśmy.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 Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Ja także Państwu za dziś dziękuję, Bożek Prosiewski. Do usłyszenia. Przestrzeń. Design, architektura. Powtórka programu. Reklama. Ale. Się...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 po reklamie